Ja jestem gotów, nie martw się. To podcast nie tylko dla Orłów. Nie tylko dla Orłów. minuta na Neckar w Stadionie Stuttgarcie. 0-0, wielki mecz dla polskiego zespołu. Piłka wybita, precyzyjna, wyskakuje Karnewali i bramka dla Polski!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 Birchhoff and the spout, but I'm not sure what I'm doing. It's played into the feet of, oh well, play Damian Johnson, he's left. The big uh, midfielders in are flat on his backside. Brilliant. Now Mario Melka goes forward. Come on, Mario. Go dobry, e, witam Państwa serdecznie e, ze studia mundialowego zorganizowanego w e, Ilalskim Pabie. E, jest tutaj ze mną e, Włodzimierz Szalanowicz. Witam Państwa niezwykle serdecznie i przedstawiam także mojego najlepszego kolegę, czyli? E, Dariusz Pakowski.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 odcinki podcastu nie tylko dla rów, a to jest tylko liczenie tak zwane nominalne, czyli, czyli, czyli tych podcastów w zasadzie mamy oj, tak ze 20 więcej. Zaczęliśmy dzisiejsze spotkanie z wami, drodzy słuchacze, podcastem numer 34. To był rok 2006. Przed mikrofonem Wtedy Darek Szpakowski i Włodzimierz Szaranowicz podszywali się e, wtedy pod nich, nie wiem czy z, zdążyliście, zdążyliście poznać te wspaniałe gosty, czyli Biedron, który 1 czerwca tego roku został szczęśliwym ojcem, pozdrawiamy go tutaj, nie wiem czy słucha ze słonecznej Kalifornii e, podcastów tutejszych, ale pozdrawiamy go, pozdrawiamy, no i skromna moja osoba z trochę dziwnym głosem, ale... Taki głos miałem właśnie 4 lata temu, dziwny, taki troszeczkę. Zapraszamy dzisiaj na podcast piłkarsko-meczowy, czyli mówiąc szczerze robię ten podcast dla siebie, bo nie miałem czasu usiąść spokojnie i przelecieć przez wszystkie grupy Mistrzostw Świata. Nie miałem czasu się nad tym skupić, nie miałem czasu jakby zobaczyć, kto jest w tych grupach kto może wygrać, kto może przegrać, kto może być mistrzem, a kto może płakać. Zatem dzisiaj przede wszystkim dla mnie, ale może dla Was, słuchacze, którzy też nie macie czasu. Przelecimy przez wszystkie grupy, pomyślimy, kto by tutaj mógł coś ugrać. Czyli piłka nożna, sport, który nie jest sportem masowym, tylko został wyniesiony do rangi sportu masowego. Na boiskach, na boiskach Republiki Południowej południowej Afryki się rozgrywa, w zasadzie już się rozegrał, bo już jestem po meczu jednym, oglądałem jednym okiem RPA Meksyki 1-1, czyli brzydko powiem czarnuchy z koloruchami wygrały, zremisowały tutaj tak, oczywiście jeśli ktoś chce mnie posadzić o rasizm bardzo proszę, bardzo proszę podcast bez cenzury bez problemu bez jakich tutaj jakichś tutaj większych Problemów. No ale dobrze, postaram się już być poprawny polityczny, już nie będę tutaj y, mówił takowym językiem. Czyli zaczynamy, zaczynamy, a pomiędzy będę wtrącał, będę w memories w pojadku, czyli takie przypominaczki z mojej młodości a propos piłki nożnej. Czyli przed chwilą zaczęliśmy podcastem, który miał miejsce 4 lata temu, w 2006 roku. Był to numer 34, a teraz 304 podcast Nie tylko Gaurów Lecimy. No, jestem ciekaw, czy jest jakiś hymny na przykład Mistrzostw Świata na pewno, bo to komercyjny sukces Musi być jakaś piosenka, musi być na pewno Dzisiaj podglądałem na iTunesie iTunes Store, jakieś 5 czy 6 płyt um, Już można kupić um, opatrzonych godłem Albo logiem Mistrzostw Świata Tak, piłka w tym wypadku, komercja no i, no i dobra, nie będziemy o tym gadać, szybciutko postaram się z Wami uporać w 20 minutach, czyli podcast dzisiaj 304 mistrzowsko-piłkarski Mamy 8 grup, no i zaczynamy pierwszą grupę, czyli RPA, Meksyk, Urugwaj i Francja Francja zaczyna od dołu, czyli magiczna ręka Henri, Henry Henri, Henri, Henri, Henri, Henri, Henri czyli gdyby nie Francja, Irlandia prawdopodobnie byłaby tutaj w miejscu Francji. No i cóż, pierwszy mecz już się rozegrał, RPA Meksyki 1-1 i dzisiaj wieczorem drugi mecz ciężarówki mi tu hałasują, bo zrobili objazd, no i mi pod nosą trochę jeździ więcej samochodu, więc jeśli słuchacze słyszycie jakieś trzaski, to ja bardzo, bardzo, bardzo przepraszam. RPA Meksyku Urugwaj Francja, Francja Urugwaj dzisiaj wieczorem, no i myślę, myślę, że do następnej rundy Wejdzie Urugwaj i RPA. RPA zatem ja proponuję RPA i Urugwaj, Francja i Meksyk. Niestety, Francja no skłócona z trenerem, zobaczymy co z tego będzie, ale Francji nie daje większych szans. Pomimo pewnie tego, że połowa zawodników Francji kosztuje tyle co pewnie wszyscy, druży wszyscy w drużynie Urugwaju, Meksyku i RPA. Drużyna... Grupa B, przepraszam, czyli Argentyna, Nigeria, Korea Północna, czyli to jest ta... E, to jest ta... Y, tam, gdzie jest ten... gdzie nic nie ma. I Grecja, czyli tutaj według mnie y, sprawa jest prosta, bo Argentyna i Nigeria awansują, chociaż Koranczycy z Północy... Y, Możemy tak brzydko powiedzieć, zapierdalają ich Nie wiem, kiedyś widziałem gdzieś na ich mecz e, Naprawdę biegają, biegają, biegają Tak jak samo, jak nasi Koreańczycy, Znowu coś coś hałasuje, chyba zamknę to okno Jak nasi pod, pod wodzą Engela Przegrali z Koreą, chyba to było 3-0 Coś takiego, pamiętam, zabiegali naszych Na śmierć, więc Grecy nie sądzę, bo będą kontestować I będą grali na 0-0 albo na 1-1 No i tutaj Sprawa jest prosta, Argentyna i Nigeria Korea i Północna i Grecja niestety pojadą do domu po pierwszych dwóch tygodniach. Plotki, ploteczki, czyli po grupie B postanowiłem sobie zrobić taką małą przerwę, czyli jakby ktoś się spytał, jaki był mój ulubiony piłkarz kiedyś dawno, to był to Alan Gires z drużyny polskiej, która, z drużyny polskiej, drużyny francuskiej, która grała z Polską w 1982 roku i pamiętam, Alan Gires zawsze, zawsze był moim ulubionym piłkarzem. Jak byłem małym takim oseskiem 7, 8, 9, 10-letnim, jeżdżącym do Mielna do Dziwnowa na wakacje i graliśmy w piłkę gdzieś na plaży albo gdzieś na jakimś podwórku na wakacjach, to zawsze chciałem być Jiresem. Chyba grał z numerem 12. 47 razy występował w reprezentacji Francji razem z Tigana i z Luisem Fernandezem, pamiętacie ci co pamiętają, co nie pamiętają taki malutki, bardzo bardzo bardzo wskoczny i bardzo dobrze się ruszający malutki Francuzi, który naprawdę nieźle popieprzał po boisku, no i troszeczkę był podobny do jednego z, z tych z żandarmów, Luisa Define, tego malutkiego Taka to malutka, półtora minutowa yy, ciekawostka. Czyli podcast nie tylko dla rów, nie tylko o piłce, ale także ciekawostki o piłce. Tak, to były moje wspomnienia. wspomnienia a teraz lecimy dalej. Grupa C, czyli Anglia, USA, Algieria i Słowenia. Algieria, chyba tak, mamy pisane ALG. Algieria. Powiedzmy, że Algeria, bo już nie pamiętam. Hmm, tu sytuacja jest dość poważna, bo Anglicy pomimo tego, że mają nawet szansę na mistrza według jakichś tam um, różnych takich, jak to się mówi, ankiet, to ja bym jednak nie skreślał Algierii, bo myślę, że może sprawić dużą niespodziankę. To jest mój czarny koń, Algieria. Słowenia, hm nie. Słowenia nie. i, i, i... Tak samo jak USA, Algieria. Ja bym jednak w, w powiedział Wam drodze, że Algieria i USA awansują do dalszej części Anglia. Niestety nie ma dobrego bramkarza, a jak ma, to pan James ma prawie tyle lat co ja, więc wiem jak ja bronię, więc pan James pewnie broni podobnie. No i nie wróżę im sukcesu. Zatem grupa C wychodzi USA i Algieria. Grupa D, tu jestem bardzo związany z tą grupą ze względu na moje nazwisko, Niemcy, Australia, Serbia i Ghana. Tu jakby sytuacja jest prosta, bo e, Niemcy i Ghana to są jakby faworyci, ale nie przekreślałbym Serbii. Niemcy, którzy teoretycznie bez Balaka, słyszałem, że Malak, Balak nie będzie grał, e, grupa jest wyrównana. Naprawdę nie ma jednej drużyny, która, która by była mocna albo mocniejsza niż inne. Australia wczoraj też nie jest przekreślana, bo dużo Australijczyków gra w Premier League i w Europie. Tem... Hmm. Tu bym wybrał na przykład e, Serbię i Ganę do następnej rundy. Niemcy z Australią, mimo wszystko, po trzech tygodniach, niecałych, e, nie, dwóch tygodniach, przepraszam, żegnają się i jadą na To znaczy Niemcy na a Australijczycy jadą e, home. No. Pamiętam, czyli ciekawostki Filipa, część droga, czyli pamiętam taką naprawdę mocną w pamięci zakorzenioną bramkę, którą w 1982 roku jak graliśmy z Francją u trzecie miejsce, znowu trzecie miejsce, tak samo jak to był który grał w tej drużynie przeciwko nam jak Kupcewicz szczelił świetnego rzuta wolnego, można tak powiedzieć, prosto do bramki w piłka padą, pomimo tego, że Jean-Marie w chyba był w bramce, wtedy pamiętam właśnie tą bramkę i to jest bramka, która jakoś mi się zakorzeniła w głowie bardzo, bardzo, bardzo mocno i kiedyś myślałem, że on szczelił jakby bezpośrednio z rzutu rożnego, ale, ale sprawdziłem ostatnio w YouTubie, znalazłem tą bramkę i może nie z rzutu, różnego, z rzutu różnego, ale gdzieś tak z tamtych rejonów bezpośrednio e, pięknie. Jean-Marie Pfaff nie zdążył obronić i ramka na 3-1, potem Francuzie się jeszcze na 3-2, no, ale mimo wszystko mieliśmy trzecie miejsce. Zatem ciekawostki Filipa D, e, ciąg e, dalszy. Grupa E. Tutaj mamy naprawdę naprawdę dużo dużo dobrych zespołów, czyli Holandia, Dania, Japonia i yy, i co? I właśnie. Yy, coś napisałem i nie wiem co. I kam... kam hm, co ja to napisałem? Bo, nie, zostawiłem komputer internetowy. Yy, co to może być? Kambodża? Nie, Kambodża na pewno nie. No dobra, nieważne. Nieważne. Holandia i Dania. Kamerun, kamerun chyba, kamerun właśnie. Kamerun. Roger, Roger Milla już nie gra, to wiadomo. Japonia też może nieźle zagrać, bo oni też dobrze biegają, zabiega, zabiegaliby na pewno każdemu innemu drużynie na świecie ale ja bardzo lubię Duńczyków, aczkolwiek to dość nudny kraj, no i Holandia tutaj, ja myślę, że Holandia mogłaby zdobyć mistrza, mistrza no bo dwa lata temu na Mistrzostwach Europy bardzo dobrze grali dobrze im było, wszystko szło ale mieli jeden mecz, jeden mecz który im nie podszedł, no niestety był to bardzo ważny mecz i, i przegrali ale tutaj myślę, że się skupią Holandia, Dania, Japonia i Kambodża albo Kamerun, nie wiem co tu jest napisane, ale myślę, że Kamerun bo nie widzę, żeby Kamerun gdzieś był indziej Kamerun, zatem Holandia i Dania przechodzą dalej. Kamerunczycy i Japonianie jadą do domu, czyli Koniciła. Tak to wygląda. Grupa F, tutaj wiadomo, F, fajna literka, fajna, czyli Włochy, Paragwaj, New Zealand i Słowenia. Hmm, także w zasadzie jest sprawa prosta, czyli Włochy i, i kto? Włochy, kto? Paragwaj, New Zealand, czy Słowenia? Hmm, Słowenia, nie Słowacja! Słowenia była w grupie C. Słowacja, w Słowacji grała pan Mucha i my też yy, w zasadzie mogliśmy tutaj być zamiast Słowacji, gdybyśmy grali trochę lepiej. Polska ostatnio yy, do 21 lat przegrała z Luksemburgiem, a Luksemburg jest na 1586 miejscu yy, w, yy, w rankingu krajów, które grają w, pił w piłkę, a my z nimi przegraliśmy więc na rybku młodego nie ma. Myślałem, że może Polacy wiadomo będą, kurde, w Mistrzostwa Świata znowu, ale nic z tego nie wyszło, nic z tego nie wyszło, czyli Włochy, Paragwaj, New Zealand, Słowenia, Słowacja. Włochy wiadomo, a potem potem nie wiem, no powiedzmy Słowacja, no bo tu pepiczki są e, ogólnie rzecz biorąc blisko, więc tak po znajomości Włochy i Słowacja. Tak to wygląda. I trzecia, ostatnia ciekawostka, czyli ciekawostki meczowe Filipa D. Znowu Mistrzostwa Świata 1982 rok. Jakoś to były chyba pierwsze mistrzostwa, które tak świadomie oglądałem. Miałem wtedy 11 lat ale pamiętam, miałem mnóstwo nalepek, wtedy takie specjalne nalepki, taki nie wiem, czy ktoś pamięta takie nalepki prostokątne z takim ludzikiem i tylko ludzik zmieniał koszulki i spodenki i skarpety. I były, były chyba wtedy 24 drużyny, nie tak jak teraz 32. 8 razy 4? 32, tak. Chyba były wtedy y, y, tylko 24 drużyny. Ale pamiętam właśnie w tych mistrzostwach, jak Polska grała, wtedy był troszeczkę inny Terminarz meczy jakby układ, bo grało się potem w grupach, tak jak teraz się wychodzi i potem się gra Pucharowo, tak wtedy się grało w grupach, wtedy byliśmy w grupie z Rosją i z Belgią, z Belgią Boniek 3-0, a my potem ze Związkiem Radzieckim 0-0. I pamiętam właśnie ten moment, kiedy z z Włodzimierz Smolarek przy narożniku okiwał chyba tam wszystkich Rosjan, trzymał tą piłkę i trzymał i trzymał i trzymał i trzymał. I pamiętam, to jest takie spektakularne, nie wiem, czy wiecie, o czym mówię, ale pamiętam, bardzo długo przetrzymywał piłkę w narożniku, wtedy Dasajew chyba grał, bohin No i to są trzy takie momenty, trzy ciekawostki Filipa Dawińskiego. Właśnie przypadkowo z 1982 roku. I tak to jest, tak to jest. To tyle. Lecimy dalej. Grupa G, G jak, nie, skwara jest nas Grupa G, Brazylia, Korea ta z dołu, Wybrzeże Kości Słoniowej i Portugalia. Tutaj w zasadzie myślę, że wyjdzie Portugalia i Wybrzeże Kości Słoniowej. Brazylia niby za każdym razem w świata jest dobra, ale w tym wypadku mam wrażenie, że nic z tego nie wyjdzie, że te dwa zespoły, czyli Portugalia i Wybrzeże Kości Słoniowej, wejdzie do dalszej części Brazylia i, i Koreańczycy pojadą do domu po dwóch tygodniach. Grupa H jak Hiszpania, czyli Hiszpania, Szwajcaria, Honduras i Chile, w zasadzie wszystkie zespoły na H. Myślę, że Hiszpania jest także drużyną, która mogłaby zdobyć w tym roku Mistrzostwo świata, wiadomo, że mają mistrzostwo Europy. Chociaż wiadomo, że hiszpański futbol nie jest dobry. W Hiszpanii mają tylko dwie drużyny, a reszta to jest mizeria. Chociaż mizeria na, na polskie warunki to jest pewnie i tak za, za, za, za mocna. Ale Real Madrid, Barcelona i potem bardzo, bardzo, bardzo, bardzo długo. Nic pamiętam, ostatnio był nawet taki taka dziwna sytuacja, że trzecia drużyna miała bliżej do strefy spadkowej niż do drugiej drużyny ja nie lubię Hiszpanów w ogóle, są przemądrzali Portugalianie są o niebo lepsi to ja myślę tutaj, że właśnie wyjdzie Hiszpania i Szwajcaria, Honduras Cianie i, i czyli Cianie. Niestety tutaj nie będzie. Dobrze, to tyle, tak na no szybko, ale ja teraz już wszystko wiem, kto w których grupach. Mam nadzieję, że Wam też pomogłem. Tyle, no i tyle, no i tyle. I zapraszamy na kolejny podcast z cyklu Nie tylko dla z mikrofonem Filip Dawdziński. W sportowych butach już prawie kibiecuję, leci po piwo na dół. Na szczęście mają lecha, więc lecę lecę po piwko i zaraz kolejny mecz się zaczyna. I to tyle. Bardzo dziękuję Wam, przepraszam, że tak szybko, ale 20 minut. Być musi. Pa, pa.